Odcinek czwarty. W tym samym 1550 roku wszedł w życie nowy zbiór praw, sudiebnik składający się z 99 artykułów. W porównaniu z poprzednim z roku 497 zawierał on więcej niż jedną trzecią zmian 37 nowych artykułów, reszta zaś poważnie przerobiona i poprawiona. Ogłoszono go prawdopodobnie na Soborze Ziemskim zwołanym po powrocie z wyprawy kazańskiej, po której fiasku nie tylko car i wybrana Rada, lecz i wielu bojarów zdawało sobie sprawę z konieczności unowocześnienia państwa. Słuchiebnik Iwana IV, podobnie jak poprzednie posunięcia reformatorskie, był wyrazem kompromisu między zamiarem ograniczenia przywilejów możnowładczych, a chęcią zadośćuczynienia życzeniom wzrastającej w siłę szlachty rosyjskiej. Dlatego też w wielu wypadkach interpretacja zawartych w nim postanowień prawnych budzi od szeregu lat ożywione spory wśród historyków. Najważniejsze postanowienia studiebnika dotyczyły własności ziemskiej oraz ludności zależnej. Bezpośrednio w interesy bojarów godził artykuł 85 znoszący prawo odkupywania przez pierwotnych właścicieli oraz ich krewnych sprzedanych dóbr dziedzicznych. W XVI wieku obserwujemy bowiem proces postępującego zadłużania się wielkiej własności ziemskiej, czego prostym następstwem stały się transakcje sprzedaży ziemi szlachcie i klasztorom. Notabene po roku zabroniono klasztorom nabywania majątków ziemskich, tak więc jedynym możliwym kupcem pozostawała szlachta. Kompromisem natomiast władców było zawarte w tym samym 85. artykule zastrzeżenie, że krewni sprzedawców, którzy nie podpisali się na akcie sprzedaży, mają prawo odkupu dóbr przez najbliższe 40 lat. Artykuł 43 znosił przywileje podatkowe tak zwane tarchany, którymi wprawdzie nie posługiwało się już bojarstwo, lecz dość powszechnie korzystał z nich kościół. Tarhan dawał prawo wyłączności ściągania podatków z poddanych znajdujących się na ziemiach należących do określonego właściciela. Zbiór praw z roku 1550 powtarzał postanowienia sydziednika z roku 497 o tzw. Tak Juriewym dniu jako jedynym okresie tydzień przed i tydzień po dniu świętego Jura, w którym ludność zależna mogła opuszczać dobra i zmieniać swoich panów. Dzień świętego Jura przypadał na 27 listopada. Pozostawienie tego artykułu w niezmienionej niemal całkowicie postaci mogło świadczyć o niechęci rządu do rozwiązania problemu chłopskiego pomyśli szlachty, to znaczy całkowitego przytwierdzenia chłopów do ziemi, ale również o jego obawie przed dalszym zaostrzeniem się konfliktów społecznych w państwie moskiewskim, dających niejednokrotnie znać o sobie w formie otwartych buntów chłopskich. Warto przy okazji wspomnieć, że Jermołaj Erasm proponował spacyfikować wystąpienia ratajów, tak nazywał ludność wiejską, przez wprowadzenie odpowiednich norm prawnych, drobiazgowo regulujących wzajemne stosunki między chłopami a ich panami. Sporo miejsca poświęcono w zbiorze praw 50. roku chłopom, jednej z kategorii ludności zależnej. Chłopi stanowili warstwę na wpół niewolną, pozbawioną prawa zmiany miejsca zamieszkania, całkowicie zależną od swego właściciela. Chłop, zaciągnąwszy długu posiadacza majątku, mógł dobrowolnie na podstawie umowy stać się jego chołopem. We współczesnej terminologii nazywano taką formę zależności kabalnym chołopstwem, a następnie po spłacie zobowiązań finansowych odzyskać wolność osobistą. Artykuł 88 zezwalał na przyjmowanie chołopów na podstawie umów indywidualnych przez obcego feudała. Bez konieczności płacenia odszkodowania poprzedniemu panu. Artykuł 81 z kolei nie pozwalał na tak tzw. dzieci bojarskich. Termin ten oznaczał prawdopodobnie zamożną szlachtę. Jak wynikło ze sformułowań nowego zbioru praw, pojawiła się podówczas w państwie moskiewskim szczególna kategoria ludności chołopi służebni. Byli to ludzie wolni, zobowiązani do pełnienia służby wojskowej, sprzedający się w niewolę za długi, których maksymalny rozmiar określono na 15 rubli, co zresztą i tak znacznie przewyższało wielkości spotykane w życiu codziennym. Rozmiar długu w tym czasie wynosił zazwyczaj 3-4 ruble. Nie obyło się też bez postanowień dotyczących administracji państwowej. W celu rozbicia tradycyjnych układów pochodzących jeszcze z okresu rozdrobnienia dzielnicowego, Władca rozpoczął działalność reformatorską w tej mierze od zmian na prowincji na dalszych szczeblach hierarchii administracyjnej. Na mocy artykułu 60 namistnikom odebrano prawo wyrokowania w sprawach o rozbój przy zachowaniu w ich gestii spraw o zabójstwo, przekazując je tzw. starostom gubnym, urzędnikom bezpośrednio podległym carowi, a wybieranym spośród szlachty. Artykuł 64 wyłączał dzieci bojarskie z podsądownictwa namiestników, wyjąwszy najcięższe przestępstwa o charakterze kryminalnym. Zgodnie zaś z artykułem 68 we wszystkich sprawach prowadzonych przez namiestników winni byli uczestniczyć starostowie wraz ze swymi pomocnikami. Wyroki ferowane przez namiestników musiały być aprobowane przez władze centralne, np. przykład przez Komisję do Spraw Rozbojów. Poważne ograniczenie władzy namiestników, wprowadzenie nie tylko możliwości składania na nich skarg, lecz i przymusowego w takich wypadkach doprowadzania ich do sądu, jednak za zgodą całej dumy bojarskiej, nie znalazło odzwierciedlenia w odpowiednich postanowieniach odnoszących się do organizacji władz centralnych, w czym także należy doszukiwać się próby znalezienia rozwiązań o charakterze kompromisowym. Wiele miejsca natomiast poświęcono procedurze sądowej stosowanej w instytucjach centralnych, zwłaszcza zapobieganiu zbędnego przeciągania spraw i fałszywym oskarżeniom. Wszystkie nowe przepisy, prawa, dekrety i wyroki musiały być przekazane monarsze do aprobaty, a następnie zaakceptowane przez dumę bojarską. I w tym wypadku Iwan IV został zmuszony do kompromisu. Duma bojarska, mimo równoczesnej działalności Soboru Ziemskiego, zajmowała nadal kluczową pozycję w państwie moskiewskim. Car poszukiwał nieustannie takich rozwiązań, które nawet gdyby nie prowadziły bezpośrednio do ograniczenia przywilejów bojarskich, satysfakcjonowałyby szlachtę stanowiącą główną oporę jego poczynań centralizacyjnych. Nie zawsze był to prosty kompromis czy też rozwiązanie połowiczne. Znaczenie stanu szlacheckiego podniosło się nie tylko wskutek kolejnych aktów prawnych działających na jego korzyść, lecz również dzięki wzrostowi jego liczebności. W związku z tym powstał nowy, trudny do rozstrzygnięcia problem – konieczność nadzielenia ziemią nowych rodzin szlacheckich. W państwie moskiewskim ziemi było w brud. Ogromne obszary na północy i wschodzie pozostawały prawie całkowicie niezasiedlone. Brakowało jednak ziem uprawnych, zagospodarowanych, ze starczającą liczbą osiadłych rodzin chłopskich, które by można było rozdysponować między oczekujących nadań z ręki cesarskiej. Co prawda bojarzy wysprzedawali swoje majątki i protest ten przybrał znacznie większe rozmiary niż kiedykolwiek dotychczas, jednak mimo wszystko w stosunku do istniejących potrzeb ziemi w obrocie nie było zbyt wiele, a poza tym liczyć na nią mogła tylko zamożna szlachta. Pozostawały jeszcze w rezerwie dwa źródła dobra państwowe i kościelne. W Rosji Centralnej pustoszały bezpańskie ziemie należące niegdyś do arystokracji tatarskiej. Na nie właśnie zwrócił uwagę car. W październiku 50 roku powstał projekt osadzenia w bezpośrednim sąsiedztwie Moskwy wybranego tysiąca tych ze szlachty, którzy poprzednio nie dysponowali żadnym majątkiem w tym rejonie, by mogli pełnić służbę państwową. Będąc na każde zawołanie monarchy. Trudno dzisiaj powiedzieć, czy projekt ten został zrealizowany nawet w niewielkiej części. Zachowane wiadomości są w tej mierze nadzwyczaj skąpe, dopuszczające różne możliwe interpretacje z różnym stopniem prawdopodobieństwa. W każdym razie sam projekt reformy przygotowany został bardzo szczegółowo, łącznie z wytypowaniem osób, które miały otrzymać nadziały majątkowe. Jeśli opowiemy się za hipotezą, że reforma tysięczna nie została przeprowadzona, wypada także powiedzieć, dlaczego tak mogło się stać. Odpowiedź jest prosta. Wbrew początkowym przypuszczeniom reformatorów, ziemie wokół Moskwy okazały się już zajęte i nie można było nimi swobodnie dysponować. Car zaś obawiał się jeszcze wówczas działać w sposób bardziej zdecydowany i usunąć prawowitych właścicieli z ich majątków, tak jak stało się to po kilkunastu latach. Mimo to jednak Iwan IV nie zamierzał zrezygnować z kadry zaufanych i oddanych mu całkowicie ludzi, którzy zapewne uprzednio zostali starannie wyselekcjonowani. Na przełomie lat 51-52 spisano wszystkich dworzan i ludzi związanych z dworem. Większość nazwisk występowała już wśród wybranego tysiąca. Na ogólną liczbę 764 osób znalazło się na niej aż 610 tysięczników. Grupą społeczną najliczniej reprezentowaną w wykazie była zamożna szlachta Dzieci Bojarskie. Ją właśnie powoływano do sprawowania wysokich urzędów i dowodzenia wojskiem. Coroczny przegląd listy prowadził do dokonywania koniecznych uzupełnień i aktualizowania wykazu. Iwan IV ominął kolejną przeszkodę. Mimo braku ziemi pozwalającej na prowadzenie polityki wiązania szlachty z dworem przez nadania, powstała grupa może jeszcze nie zawsze zgadzająca się z carem, są jednak pewnością identyfikowana przez innych z jego polityką. bo Bojarzy widzieli w niej zagrożenie własnej pozycji szlachta zaś szansę awansu. Wiele przyczyn. Złożyło się na podejmowane przez wybraną radę próby ograniczenia rozmiaru własności kościelnej. Po pierwsze, brakowało ziemi, którą można byłoby rozdysponować między zwolenników reżimu. Po drugie, władza mogła sprawnie funkcjonować wówczas, gdy z trzech sił politycznych, bojarów, szlachty i kościoła, branych pod uwagę w charakterze ewentualnych sojuszników, nie tylko wybrano by jeden, lecz równocześnie wyeliminowano by dwa pozostałe. Wybór został dokonany. Działania przeciw bojarom wskazywały wyraźnie na zamiar całkowitego ich usunięcia z czynnego życia politycznego. Szlachtę obdarzono przywilejami. Pozostawał Kościół. Wobec religijności społeczeństwa, w tym możnych i samego cara, generalne uderzenie wymierzone w religię nie mogło być i nie było w ogóle brane pod uwagę. Należało natomiast pozbawić Kościół znaczenia w sferze politycznej, pozbawiając go gospodarczych podstaw działania. Sytuacja sprzyjała tego rodzaju posunięciom. Jedną z czołowych ról w wybranej radzie odgrywał, jak wiemy, protopop Sylwester, który związany z niestiarzeteliami, nie tylko nie sprzeciwiał się tendencji do sekularyzacji dóbr kościelnych, lecz przeciwnie prawdopodobnie nakłaniał cara do działania w tym kierunku. Akcja polityczna pociągała za sobą konieczność dorabiania ideologicznych racji do dokonanych już faktów. Iwan IV znajdował się w lepszej sytuacji, gdyż w tym wypadku ideologia wyprzedziła praktykę. Trudno było liczyć na dobrowolne ustępstwa Kościoła. Pierwsze rozmowy przeprowadzone na ten temat ze zwierzchnikiem prawosławia rosyjskiego, metropolitą Makarym, doprowadziły jedynie do stanowczego wystąpienia metropolity w obronie prawa cerkwi do posiadania nieruchomości. Także teraz przyjęto rozwiązanie kompromisowe, wzbraniając zakładać nowe gospodarstwa w dobrach klasztornych, wyjąwszy sytuacje związane z rozrośnięciem się rodzin chłopskich i konieczności przeprowadzenia działów spadkowych. Zabroniono również przyjmowanie uciekinierów z miast do słobód klasztornych. Kwestia najważniejsza, sekularyzacja dóbr kościelnych, pozostawała nadal nierozwiązana. Kościół zdawał sobie jednak sprawę z tego, że wobec stałego wzrostu jego bogactwa uderzenie może nastąpić nie tylko ze strony rządu centralnego, lecz ze strony samych wiernych czy nawet ortodoksyjnych mnichów obserwujących z niepokojem wzrost zainteresowania hierarchii dobrami doczesnymi przy jednoczesnym zaniedbywaniu spraw samej religii. Powstawanie coraz liczniejszych i coraz silniejszych ugrupowań heretyckich było niepokojącym sygnałem alarmowym. Także wybrana rada, mimo częściowej porażki poniesionej w polemice z metropolitą Makarem, nie zamierzała zrezygnować z kolejnych prób pełnego podporządkowania sobie tak ważnego czynnika politycznego, jakim była cerkiew prawosławna w państwie moskiewskim. Starano się przy tym wykorzystać jawny i ostry konflikt istniejący między niestierzateliami a osyflanami, wśród których Makary odgrywał czołową rolę. Postępowano według zasady, kto wiąże się z niestarzacielami jest sojusznikiem, kto z osyflanami wrogiem. Zasadnicze starcie miało nastąpić na przygotowanym na początek 51 roku soborze kościelnym. Tuż przed rozpoczęciem obrad dokonano nominacji dającej wiele do myślenia uważnym obserwatorom. Zajadły przeciwnik Osyflan. Archimandryta Nowogrodzkiego Monasteru Świętego Jura Kasjan został mianowany biskupem riazańskim. Wśród dziesięciu uczestników Soboru był on jedynym przedstawicielem Niestia pozostałych dziewięciu było w większym lub mniejszym stopniu związanych z osyflanami. Duchownym zgromadzonym na Soborze obradującym w styczniu i lutym 51 roku Przedstawiono w imieniu Cara pytania dotyczące planowanej reformy Kościoła. Przypuszcza się, że ich autorem był Sylwester odgrywający w tym wypadku rolę swoistego eksperta w sprawach cerkwi. Odpowiedzi na pytania zawarto w stu rozdziałach, dlatego też końcowy dokument z soboru 51 roku nazwany został Stogławem w języku rosyjskim Gława rozdział. Pytania carskie dotyczyły wielu spraw od uzdrowienia wewnętrznych stosunków w cerkwi prawosławnej począwszy, skończywszy na własności majątków. Monarcha był zbyt słaby, aby móc już wówczas narzucić kościołowi swoją wolę, jednak być może miał nadzieję, że dziesiątka, raczej dziewiątka duchownych ugnie się pod naciskiem niedwuznacznych sformułowań jeśli nie wszystkie, to przynajmniej najważniejsze kwestie rozwiąże po jego myśli. Na próżno jednak. Osyflanie poszli na ustępstwa w materiach ważnych dla cerkwi, jednak dla cara raczej drugorzędnych. Władca zarzucał duchownym rozwiązłość, zaniedbywanie obowiązków wynikających z ich stanu, pobieranie nadmiernych opłat za udzielanie sakramentów, włóczęgostwo i przyjmowanie święcej zakonnych ze względu na chęć prowadzenia życia w nieróbstwie, a nie ze względu na powołanie do stanu duchownego. Zarzuty były poważne i car spodziewał się zapewne, że przynajmniej w tej części zostaną one odrzucone. Tymczasem stało się inaczej, przyjęto je niemal z pokorą. Ustalono szereg przepisów liturgicznych wykluczających możliwość dwuznacznej interpretacji. Protopopów obarczono obowiązkiem pilnowania porządku w monasterach, regularnego odprawiania nabożeństw, a nawet zabiegania o dobre sprawowanie i prowadzenie się podległych im kapłanów i diakonów. Nieposłuszeństwo, pijaństwo oraz inne tego rodzaju przewinienia miały być karane wykluczeniem z kościoła. Zdecydowano utworzyć specjalne szkoły kształcące przyszłych duchownych. Zalecano stałą opiekę nad stanem ksiąg kościelnych, a ich przekłady należało porównywać z innymi, by nie dopuścić do powstania błędów czy, co gorzej, herezji. Ikony miały być malowane według starych, wypróbowanych już wzorów, to ostatnie zalecenie petryfikowało istniejący styli, prowadziło do zastoju w malarstwie kościelnym. W trudnym dla kościoła okresie starć z rządem i tarć wewnętrznych nie znaleźli się śmiałkowie zdecydowani na przekroczenie ustalonych przez tradycję kanonów malarskich. Określono wysokość opłat za udzielanie ślubów i innych sakramentów, zapobiegając zdzierstwu i wynikającemu stąd niezadowoleniu wiernych. W celu poprawy obyczajów ustanowiono surowe kary za liczne przestępstwa, zresztą nie tylko o charakterze wykroczeń czysto religijnych. Tak na przykład karom podlegały sodomia, nieposłuszeństwo wobec rodziców, krzywoprzysięstwo, noszenie pogańskich tiubekiejek i golenie brud. Zgodnie z zaleceniem Iwana IV i jego szczególną niechęcią do włóczących się po wsiach i miastach skomorochów rosyjskiej odmiany wagantów, zabroniono ich zapraszać na uroczystości weselne. Postanowienia stogławu w kwestii obyczajów duchowieństwa i wiernych wnikały w najbardziej osobiste sprawy obywateli. Było to na rękę zarówno monarszy, jak i kościołowi. Społeczeństwo bowiem w postaci bezwolnej masy łatwiej poddaje się wszelkim nakazom i nie burzy się wobec narzuconych ograniczeń. Pod tym względem hierarchia kościelna całkowicie solidaryzowała się z monarchą. Społeczeństwo natomiast, podzielone na warstwy, różne w swych prawach i obowiązkach wobec Boga, Cara, Pana i sąsiada, zdane na łaskę duchowego powiernika, wiązało spore nadzieje z przewidywaną likwidacją feudalnych waśni, krwawych zajazdów i napaści, czy panoszącego się na prowincji bezprawia. Nowe normy prawne zawarte w Stogławie były tylko instytucjonalnym odzwierciedleniem tradycyjnie przekazywanych nauk moralnych, a umieszczenie ich w dokumencie, który obowiązywać miał w całym państwie, dawało pewną gwarancję ich powszechnego przestrzegania. Dotyczyły przecież wszystkich, bogatych i biednych, duchownych i świeckich. Wkrótce jednak okazało się, że przepisy prawne dotyczą w większości spraw drugorzędnych, w tym zaś co najważniejsze, w stosunkach społecznych i własnościowych panuje nadal samowola i niezawodne prawo silniejszego. Stogław podkreślał i tu Iwan IV poniósł porażkę najdotkliwszą nienaruszalność własności kościelnej nazywając tych, którzy ośmieliliby się podnieść na nią rękę grabieżcami, i rozbójnikami. Przestępstwa popełnione przez duchownych, wyjąwszy zabójstwo i rozbój, nie mogły być przedmiotem postępowania w sądzie świeckim. Zgodzono się na koniec na jeden tylko postulat cara, jakby starając się okazać dobrą wolę, to znaczy na stały podatek ściągany także z dóbr klasztornych, a przeznaczony na wykupywanie jeńców z rąk pogan. Iwan IV usiłował zmienić przynajmniej część postanowień Stogławu i w tym celu przesłał jego tekst do zaopiniowania trzem byłym dostojnikom kościoła prawosławnego, dożywającym swoich dni w monasterze troicko-sergiejewskim. Dwóch z nich należało do kręgów bliskich Niestierzetielom. Przekazane przez nich uwagi rozczarowały monarchę, nie dotyczyły bowiem kwestii dla niego najistotniejszych. Opiniodawcy nie zrozumieli albo też nie chcieli zrozumieć intencji władcy. Car postanowił więc udowodnić, że posiada dostateczną władzę i siłę, by, jeśli nie można zmienić postanowień Soboru Kościelnego, ukarać tych, którzy ośmielili się sprzeciwić jego woli. Kontrakcję rozpoczął niemal natychmiast po zakończeniu obrad Soboru. Osyflanin Teodozjusz został usunięty z arcybiskupstwa Nowogródzkiego, a na jego miejsce mianowano Pimena, wywodzącego się z Niestiażatieli. Trifona usunięto z biskupstwa Suzdalskiego, osądzając tam Atanazego Paleckiego. Ta ostatnia nominacja nie okazała się jednak najszczęśliwsza. Palecki bowiem, podobno nadużywający alkoholu i nadmiernie rozglądający się za korzyściami materialnymi, Związał się wkrótce z osyflanami. Zmiany nastąpiły również na kilku innych stanowiskach kościelnych. Iwan nie odważył się zmieniać dopiero co uchwalonych postanowień, jednak zapewne przy pomocy swoich doradców szybko znalazł możliwość ich obejścia, a zwłaszcza wykorzystania nieprecyzyjnych sformułowań odpowiednich przepisów. Jeszcze w 51 roku zabronił Kościołowi nabywania ziem dziedzicznych bez swojej uprzedniej zgody. Można przypuszczać, że uzyskanie jej nie było łatwe. Monarcha odebrał także dobra należące niegdyś do skarbu Carskiego, a użytkowane przez prywatnych posiadaczy, które wskutek ich zadłużenia przeszły na własność klasztorów. Podobnie postąpił z majątkami bojarskimi oddanymi duchowieństwu w latach 1533-1547. W kilku prowincjach państwa moskiewskiego przypomniano ograniczenia obrotu ziemią obowiązujące jeszcze za panowania Iwana III i Wasyla III. Zaczęto wprowadzać w życie postanowienia sudiebnika 1550 roku, likwidujące przywileje podatkowe, co przede wszystkim uderzało w interesy licznych monasterów korzystających ze zwolnienia od opłacania podatków na rzecz państwa. Jednocześnie przystąpiono do spisu wszystkich dóbr i majątków ziemskich. Wprowadzono nową, jednolitą jednostkę miary, wielką sochę, która wszakże nosiła różną wielkość w zależności od kategorii własności, w jakiej ją stosowano. Największy rozmiar miała w dobrach szlacheckich, mniejszy w duchownych, najmniejszy zaś na ziemiach chłopów czarnososznych. To znaczy nie znajdujących się w zależności poddańczej i płacących podatki bezpośrednio do Skarbu Państwa. Nie ulega wątpliwości, że przyjęcie takiego założenia wstępnego powodowało, iż najpoważniejsze ciężary ponosić musieli chłopi. Mimo tego zastrzeżenia, trzeba się zgodzić, że z punktu widzenia interesów Skarbu uczyniono krok prawdziwie rewolucyjny. Podstawą obliczania wysokości podatku Została wielkość uprawianej ziemi, a nie liczba gospodarstw. Jeszcze bardziej ograniczono zakres działania namiestników po ograniczeniu kompetencji sądowniczych, odbierając im stopniowo przywileje celne oraz prawo pobierania opłat za towary przewożone przez zarządzane przez nich terytorium. Przekazywano je zaufanym osobom z najbliższego otoczenia monarchy w zamian za określoną sumę pieniędzy, bądź też na wiarę, wierząc w ich uczciwość. Reforma prowadzić miała do likwidacji resztek samodzielności prowincji Zjednoczonego Państwa Rosyjskiego. Unifikacja miar nastąpiła w tym samym celu. Po dwudziestu latach, bawiący w owym czasie w Rosji niemiecki awanturnik Henryk Staden pisał Obecny Wielki Książę doprowadził do tego, iż w całej ziemi rosyjskiej, w całym jego państwie jedna jest waga, jedna wiara i jedna miara. Najboleśniejszy cios zwolennikom rozdrobnienia dzielnicowego i dawnych porządków zadany został w wyniku zapoczątkowanej reformy ziemskiej i likwidacji Kormlenii. Kormlenie – było przywilejem, z którego korzystali namiestnicy wraz z innymi przedstawicielami administracji prowincjonalnej i dawało prawo egzekwowania swego uposażenia w pieniądzach i naturze bezpośrednio od podporządkowanej im ludności. Reforma ziemska nie była przeprowadzona przez jednorazowy akt prawny. Nie udało się jej też wprowadzić w życie w ciągu krótkiego czasu, kilku miesięcy czy nawet roku. Rozwiązania stosowane w różnych częściach kraju różniły się od siebie, z drugiej przecież strony wyodrębnić możemy w nich szereg cech wspólnych wiążących je w jedną całość. I tak eliminowano namiestników, zastępując ich mianowanymi przez cara starostami i ich pomocnikami we współczesnej terminologii cełowalnikami, wybieranymi przeważnie spośród ludności miejscowej. Sądownictwo z wyjątkiem poważnych spraw karnych, a także pobór podatków przekazywano stopniowo w ręce urzędników wybieranych przez chłopów czarnososznych i ludność miast i temu podobne. Reformy przeprowadzone w początkowym okresie samodzielnych rządów Iwana IV wskazywały na jego dążenie do całkowitej likwidacji pozostałości rozdrobnienia dzielnicowego. To prawda, że w większości wypadków niekto inni, a bojarzy tracili swą przywilejowaną poprzednią pozycję, lecz jak sądzimy, nie było to wcale jednoznaczne z wymierzeniem decydującego ciosu właśnie w tę grupę. Przeciwnie, w dalszym ciągu stanowili oni podporę reżimu. Mimo powołania do życia nowej instytucji Soboru Ziemskiego, duma bojarska istniała nadal, a nawet wybranej radzie, w której znaleźli się homines Nowi, bojarzy stanowili wyraźną większość. Nie posiadamy zresztą wyraźnych dowodów na to, by stwierdzić, że jako grupa występowali przeciw centralizacji państwa. Prawdziwe niebezpieczeństwo dla polityki centralizacyjnej zagrażało natomiast ze strony książąt udzielnych, w mniejszym stopniu cerkwi prawosławnej, której przedstawiciele nie tylko rościli sobie pretensje do udziału w decyzjach monarchy, lecz nieraz odgrywali główne role w spiskach zawiązywanych przeciw niemu i jego poczynaniom. Najbliższe lata pokazały to w sposób nader oczywisty. Rozdział trzeci. Reformy. Posunięcia reformatorskie wybranej rady nie były na tyle radykalne, by spowodować w państwie moskiewskim istotne przemiany ustrojowe, czy nawet doprowadzić do ostatecznego zakończenia procesu jednoczenia i centralizacji ziem ruskich. Sygnalizowały one tylko zasadnicze kierunki zamierzonych zmian. Z drugiej jednak strony i te stosunkowo skromne poczynania rządu carskiego wywoływały niepokojące skutki społeczne i gospodarcze. Okazało się, że zabiegi w przeważającej mierze o charakterze politycznym mogą poważnie odbić się na innych dziedzinach życia państwowego.